W czerni skryta postać zerkała na siedzącego obok wziącego martwini człowieka w płaszczu, wyglądającego jak detektyw. Jego twarz tkwiła pod kapeluszem. Pożerać zamówił kolejną kawę, specjalnych zakładów. Spojrzał ukradkiem w oczy, chcąc dowiedzieć się, czy nim jest. Jednak któryś z nim z niezbadanych zmysłów Powiedział mu, że jest tak subkarzem. Zalechotał w siebie. Pod kapeluszem widać było tylko połyskujące, kwadratowe, ogromne zęby. Pożeraż zbił rękawiczki, ukazując czarny odgłos w palce. Koło jego płaszcza rozwarły się od dawna. Tak subkarz zmierzył do oczu. Obserwował jego ręce. Usłyszał syczenie i chrobo czerzywanego materiału. Upatrywał się w jego twarz. Niemal ją widział. Kilkanaście oczu, ust i nosów w abstrakcyjnym zlewku na twarzy obserwowało go i śmiało się w niego. Do taksówkarza doszło, że tylko on to widzi. Płaszcz został zazerwany. Nad pożeraczem uniosło się sześć pajęczych odnóży. Postać pochyliła się nad nim. Usta wysuwały się w jego stronę, dotykając go. Jego cienkie języki oplątywały go całego. Pożeracz pochylił głowę i zaczął go rozpuszczać językiem, wchłaniając. Przeżółwał go w żołądku, każdy osobny fragment, wieloma komorami. Nikt się nawet nie zorientował, że jednego z gości Excellent Cafe ubyło niespodziewanie. Pożeracz siedział w zamyśleniu, czekał, aż poszedł do baru jakiś człowiek. – Przepraszam, szukam pana Rawanda Randalfa i Humana. To ja, mój drobny, siadaj, powiedział pożerać, zdjął kapelusz, ukazując mu całą sam głowę. Uśmiechał się jakby od niechcenia. Pan sprawie pracy, tak? Jasne, zależy mi na niej, zwłaszcza, że jest w porze nocnej. Trudno takich ludzi jak pan, może mi pan wierzyć. Praca jest w zasadzie prosta. To najzwyklejszy w święcie handel powiązany z czymś, jak praca w tyrali. Wszystko jak do tej pory jasne? Najzupełniej, no jestem gotowy do pracy. Świetnie. Zatem jeśli Pan pozwoli, zaprowadzę Pana na miejsce pracy. Obydwaj ich wstali i wyszli niezauważeni.